Rozdział 35. Nauczenie słowa unieszkodliwia przebiegłość Zoramitów. Zoramici wypędzają wierzących w słowa Almy i jego braci. Ludzieci zostają przyjęci przez lud Amona wierszon. Alma rozpacza nad niegodziwością swego ludu. I gdy Amulek skończył przemawiać, odszedł od nich i razem z Almą udał się do jerszon i pozostali bracia skończywszy głosić słowo Zoramitom także przyszli do Jerszon i gdy znaczniejsi spośród Zoramitów wspólnie rozważyli nauki, jakich wysłuchali rozgniewali się, gdyż unieszkodliwiały one ich przebiegłość dlatego nie chcieli dać im posłuchu rozesłali więc po całym kraju, zbierając wszystkich i naradzali się z nimi nad tym, czego ich nauczano a ich przywódcy, kapłani, i nauczyciele nie wyjawili ludowi swoich zamiarów, lecz po cichu wywiedzieli się, co ludzie sądzą. I gdy wywiedzieli się, co kto myślał, wypędzili z kraju tych, którzy zgadzali się z Almą i jego braćmi. A było ich wielu i oni także przywędrowali do jerszą. I stało się, że Alma i jego bracia nauczali ich. I Zoramici rozgniewali się na Amonitów, zamieszkujących jerszą dlatego przywódca Zoramitów, bardzo zły człowiek, zażądał od Amonitów, aby wypędzili ze swego kraju wszystkich, którzy do nich przywędrowali od Zoramitów. I groził im, ale Amonici nie bali się gruźb Zoramitów, dlatego ich nie wypędzili i przyjęli wszystkich biednych, którzy przywędrowali do nich od zoramitów, dali im żywność, odzienie oraz ziemię w posiadanie i pomagali im według ich potrzeb. I to tak rozgniewało zoramitów na amonitów, że nawiązali kontakty z lamanitami i zaczęli podburzać ich przeciw amonitom. I tak zoramici i lamanici zaczęli przygotowywać się do wojny przeciw amonitom i nefitom. Na tym kończy się siedemnasty rok panowania sędziów nad Nefitami i Amonici wywędrowali z jerszą do Melek, ustępując miejsca armiom Nefitów, aby walczyły z armiami Lamanitów i Zoramitów. I tak w osiemnastym roku panowania sędziów zaczęła się wojna pomiędzy Lamanitami a Nefitami i jej przebieg będzie podany później. I Alma, Amon, ich bracia oraz dwaj synowie Almy, przyczyniwszy się do nawrócenia wielu zoramitów, będąc narzędziem w ręku Boga, powrócili do Zarahemli. A nawróceni zoramici zostali wypędzeni ze swego kraju, jednak otrzymali w posiadanie ziemię wierszon i podjęli broń we własnej obronie, w obronie swych żon, dzieci i swej ziemi. I Alma bolał nad niegodziwością swego ludu, wojnami i rozlewem krwi i walkami. I głosząc słowo sam lub przez innych mieszkańców wszystkich miast, ubolewał bardzo widząc, że serca ich stawały się twarde i że zaczynali oburzać się na surowość słowa. Dlatego zwołał swych synów, aby każdemu z nich oddzielnie wyznaczyć pewną odpowiedzialność w sprawach dotyczących prawości. I mamy spisane przez niego przykazania, które im dał.